Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział XII. Międzytem, gdy się zgromadziło wiele tysięcy ludu, tak iż jedni po drugich deptali, począł mówić do uczniów swoich: Naprzód, strzeżcie się od kwasu faryzejskiego, który jest obłuda, bo nie jest nic skrytego, co by objawione być nie miało, ani tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano. Przecież coście mówili w ciemności, na świetle słyszane będzie. A coście w ucho szeptali w komorach, obwołane będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, a potem nie mają, co by więcej uczynili. Ale wam ukażę, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabije, ma moc wrzucić do piekielnego ognia, Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. I zali pięciu wrublików nie sprzedają za dwa pieniążki. Wszakże jeden z nich nie jest w zapamiętaniu przed obliczem Bożym. Owszem, i włosy głowy waszej wszystkie są policzone. Przetoż się nie bójcie, nad wiele wrublików wyście zacniejsi. A mówię wam. Wszelki, który by mnie wyznał przed ludźmi, i Syn Człowieczy wyzna go przed anioły bożymi. Ale kto by się mnie zaprzał przed ludźmi, zapresie się go przed anioły bożymi. I każdemu, kto by mówił słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by przeciwko Duchowi Świętemu bluźnił, nie będzie odpuszczone. A gdy was będą wodzić do burznic i do przełożonych i do zwierzchności, nie troszczcie się jako i co byście ku obronie odpowiedzieć albo co byście mówić mieli. Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli. I rzekł mu niektóry z ludu, nauczycielu, rzecz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Ale mu on rzekł, Człowiecze, któż mnie postanowił sędzią albo dzielcą między wami? I rzekł do nich, Patrzcież, a strzeżcie się łakomstwa, gdyż nie w tem że kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. I powiedział im podobieństwo, mówiąc, Niektórego człowieka bogatego pole obfity urodzaj przyniosło, i rozmyślał sam w sobie, mówiąc: cóż uczynię, gdyż nie mam, gdziebym zgromadził urodzaje moje. I rzekł: to uczynię. Rozwalę gumna moje, a większe pobuduję, i zgromadzę tam wszystkie urodzaje moje i dobra moje. I rzekę do duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, że jedz, pij, bądź dobrej myśli. Ale mu rzekł Bóg, o głupi, tej nocy upomną się duszy twojej od ciebie, a to, coś nagotował, czyjeż będzie. Tak ci jest który sobie skarbi, a nie jest w Bogu bogaty. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o żywot wasz, co byście jedli, ani o ciało, czym byście się przyodziewali. Zacniejszy jest żywot niż pokarm, a ciało niż odzienie. Przypatrzcie się krukom, iż nie sieją ani żną, i nie mają śpiżarni ani gumna, A wżdy je Bóg żywi. Czemżeście wy zacniejsi niż ptacy? I któż z was troskliwie myśląc Może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? Ponieważ wtedy i najmniejszej rzeczy nie przemożecie, Czemuż się o inne troszczycie? Przypatrzcie się liliom, jako rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, że ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany jako jedna z tych. A jeśli, że trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was o małowierni. Wy tedy nie pytajcie się, co byście jeść albo co byście pić mieli ani wysoko latajcie myślami waszymi. Albowiem tego wszystkiego narody tego świata szukają, aleć ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Owszem, szukajcie królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam przydane. Nie bój się o maluczkie statko, albowiem się upodobało ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedawajcie majętności wasze, a dawajcie ją mużne. Gotujcie sobie mieszki, które nie wiotrzeją, skarb, którego nie ubywa w niebiesiech. Gdzie złodziej przystępu nie ma, ani mul suje. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i świece zapalone. A wy bądźcie podobni ludziom oczekującym Pana swego, Ażby się wrócił z wesela, Żeby gdyby przyszedł, a zakołatał, Wnet mu otworzyli. Błogosławieni oni słudzy, Których gdy przyjdzie Pan, czujących znajdzie. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepaszę, A posadzi ich za stół, A przechadzając się, będzie im służył. A jeżeli przyszedł o wtórej straży i o trzeciej straży przyszedłiby, A tak by ich znalazł, błogosławieni są oni słudzy. A to wiedzcie, iżby gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, a nie dopuściłby podkopać domu swego. Przetoż i wy bądźcie gotowi. Bo o tej godzinie, o której się nie spodziewacie, syn człowieczy przyjdzie. I rzekł mu Piotr, Panie, do nas że mówisz to podobieństwo? Czyli do wszystkich. A pan rzekł, Któryż tedy jest wierny szafarz i roztropny, którego pan postanowił nad czeladzią swoją, aby im na czas wydawał obrok naznaczony? Błogosławiony jest On sługa, którego gdyby przyszedł Pan, Jego znajdzie, że tak czyni. Zaprawdę powiadam wam, że Go nad wszystkimi dobrami swoimi postanowi. Ale jeźliby rzekł On sługa w sercu swojem odwłacza Pan mój z przyjściem swoim i począłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i opijać się. Przyjdzie Pan sługi onego dnia, którego się nie spodzieje, i godziny, której nie wie, i odłączy go, a część jego położy z niewiernymi. Ten zaś sługa, który by znał wolę Pana swego, a nie był gotowym, ani czynił według woli jego, wielce będzie karany. Ale który nie znał, a czynił rzeczy godne karania, mniej plak odniesie. A od każdego, komu wiele dano, wiele się od niego upominać będą. A komu wiele powierzono, więcej będą chcieć od niego. Przyszedłem, abym ogień puścił na ziemię i czegóż chcę, jeźli już gorę. Aleć mam być chrztem ochrzczony, a jaką jest ściśniony, póki się to nie wykona. Mnie macie, abym przyszedł pokój dawać na ziemię? Bynajmniej, powiadam wam, ale rozerwanie, albowiem od tego czasu będzie ich pięć w domu, jednym rozerwanych, trzej przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem. Powstanie ojciec przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce, świekra przeciwko synowej swojej, a synowa przeciwko świekrze swojej. Mówił też i do ludu – gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, zaraz mówicie – przychodzi gwałtowny deszcz. I tak bywa. A gdy wiatr wiejący od południa, mówicie – gorąco będzie. I bywa tak. Obłudnicy, postawę nieba i ziemi rozeznawać umiecie, a tego czasu jakoż nie poznawacie. Przedże, i sami przez się nie sądzicie, co jest sprawiedliwego. Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem twoim przed urząd, staraj, że się w drodze, abyś był wolen, by cię znać nie pociągnął przed sędziego, a sędzia by cię podał ceklarzowi, a ceklarz by cię wrzucił do więzienia. Powiadam ci, nie wynijdziesz stamtąd, póki byś nie oddał do ostatniego pieniążka.